Pijerdolone kupy gówna, wygarna do nich zgana To moje marzenie, pierdolę konsekwencje Areszty i więzienie, jak siedzieć to kurwa Za coś konkretnego sprzątnęłeś psa Nie pierdolisz się kolego, lądujesz areszcie Masz ich wszystkich w dupie, pierdolimy policję I trzymamy się w kupie, to jest nasza siła Potega moc i chwała.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 Stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszystkie rady policyjne, kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszystkie razem, policyjne, kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem, policyjne, kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszystkie rady policyjne, kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszystkie rady policyjne, kurwy. Policja, policja nam dokucza.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 Kup sobie dziewiątkę i naciągnij zasłony Posiedź trochę w chacie i czasem do nich nie dzwoń Oni nie są ci potrzebni, to twoje interesy Próbują oskarżyć często ludzi nie niewinnych Zwalają winę nie pytając o przyczynę Mają wszystko w dupie, byle zaszumieć Każdy glina tylko w łapę brać umie Opłacają drogie kurwy, wynajmują limuzyny za nasze pieniądze bawią się te skurwysyny Policja, policja nam dokucza Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać Zamiast pomagać ludziom w potrzebie Wolą zbijać kasę i czekać aż wymięknę Lecz ja nie puszcza farby, wcale nie ma zamiaru Nigdy się nie przyznam, nie przypucuję do towaru Gówno na mnie macie, gówno o mnie wiecie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 Mnie, Czeka mi je więzienie Chyba, że zapłacę, bo wy macie swoją cenę Potraficie być mili, uprzejmi ułożeni Jak tylko dostaniecie mały zwitek do kieszeni Tedy wszystko gra, świat się staje kolorowy Władza za pieniądze jak towar monopolowym. Bo nie ma z nich pożytku, ale trzeba ich opłacać Bo wiedzą, gdzie uderzyć, jak po dupie cię pomatać Pająk sobie biki, szeregi konfidentów, taki wywiad na dzielnicy, siatka fajnych agentów Zawąże z nimi spój albo puszczą ci z torbami. Wszyscy dysponują pieczonymi rejestrami. A jeśli któryś z nich jeszcze raz się przypierdoli, obiecuję kurwa wszystkim, że pozabijam gnoi. Że Słażę pozabijam po gnoi. Po po że pozabijam gnoi. Po mi mi po po że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Że pozabijam gnoi. Pijam gnoj! o tym, żeby móc na widok policjanta odetknąć z ulgą i pomyśleć, że jest bezpieczne.